Stoimy przed niebieskim traktorem marki Landini, bo chyba wszystkie Landini są niebieskie, a nie jest to taka zbyt znana, popularna marka w Polsce. Nie widuje się jej aż tak często, przynajmniej u nas na Pomorzu. Moim rozmówcą jest pan Marcin Malinowski. Panie Marcinie, mało znana marka? Ja wiem, czy, czy, czy nowa marka. Pokazujemy właśnie tutaj. W... Klientom ciągniki, które pracują w Polsce już od 90-tych lat. Mamy tutaj legenda 115 Techno. Ten ciągnik pracuje w Polsce już od 14 lat. Drugi Czyli sprawdzona konstrukcja. A, sprawdzona konstrukcja. Chcieliśmy pokazać Osobom może dlatego, że tutaj ta zachodnia część Polski tutaj troszeczkę z naszą marką nie jest tak do końca obeznana. Aczkolwiek... A właśnie, a gdzie Wasza marka najczęściej jeździ po polach? No, na pewno wschodnia ściana Polski to, to jak najbardziej, najwięcej tego możemy spotkać, ale... A to dlatego mi się wydawało, że mało znana, bo u nas na Pomorzu to naprawdę krucho. Niekoniecznie, też na Pomorzu tak... Jak jak Pani wspomniała, też nie tylko niebieski, w niebieskim kolorze, ale także limitowane wersje w szarym, na przykład kolorze jeżdżą, ale również w Landini jest jedną z głównych marek sadowniczych, tak? to jest pierwsza trójka ciągników sadowniczych, więc najbardziej znana chyba na województwie mazowieckim, aczkolwiek coraz to możemy się pochwalić tym, że rok do roku mamy wzrost sprzedaży, tak samo w 2013 mieliśmy Wzrost sprzedaży ciągników, czyli w porównaniu do tych wielkich konkurentów naszych, wielkich, mniejszych, średnich, to jest moim zdaniem dosyć duże osiągnięcie, że, że, że, że wciąż zaczynamy bardziej aktywnie i liczniej widnieć na rynku polskim. Gdy mówi Pan, że jeden model ciągnika jest obecny na rynku przez ileś lat, naście lat, to w tym momencie ciśnie się refleksja, że jest to chyba po prostu dobra konstrukcja. Ale z drugiej strony producenci prześcigają się w dostarczaniu rolnikom coraz nowszych konstrukcji. Ehm, domyślam się, że to już nie jest ta sama konstrukcja, która była 20 lat temu, że czymś się różni. Jakie tam nowinki, jakie udogodnienia, ciekawostki wprowadziliście? Przede wszystkim to jest um, różnica... Wizualne to jest pierwsza sprawa, druga sprawa to jest bardziej komfortowa kabina, przyjazna dla użytkownika, bardziej ergonomiczna, Też jest, są silniki z nowymi normami spalin, nowe skrzynie, troszeczkę udoskonalone skrzynie biegów, mocniejsze podnośniki, nowe, różne też modele, których nie było, a są w pewnym sensie skierowane do specjalistycznych gospodarstw, takie jak na przykład Power Farm HC, nowy model, który teraz wejdzie zamiast tego 5D HC, to jest ciągnik na czterech równych kołach z wysokim prześwitem 75 cm, czy też ciągniki takie typowo do uprawy międzyrzędowej, jak Alpine na wąskich kołach z bardzo dobrą możliwością regulacji rozstawu rozstawu kół od 1,30 do 1,60 m z bardzo fajnym systemem Fast Run, który powoduje, że promień skrętu zmniejsza się do 1,90 m. No i przede wszystkim bardzo fajnie, bardzo popularne na rynku polskim ciągniki sześciocylindrowe, których które są w bardzo prostej wyposażeniu mechanicznym. Mechaniczna skrzynie biegów, silnik Iveco sześciocylindrowy bez common rail, bez, jeszcze bez, bez nowych norm spalin, wciąż na Euro 3. To jeszcze możemy zaoferować klientom. No i teraz cała nowa gama, która wchodzi w Landini, czyli seria 4, seria 5, seria 6, seria 6C, seria 7, i w przyszłym roku seria 8 od 230 do 300 koni to, mechanicznych. To właśnie to Landini będzie niebawem. Pokazywać. Ten nasz doświadczony, sprawdzony ciągnik, o którym mówiliśmy, to on ma 100 z groszami koni, tak? Czyli tyle, co typowe polskie średnie gospodarstwo potrzebuje. Tak, to jest silnik jeszcze Perkins, 6-litrowy, 6-cylindrowy, 110-konny, dosyć masywny, ciężki ciągnik do ciężkiej pracy.